Słuchacze. Nazywam się Jakub Krzymiński. A ja nazywam się Norbert Marek. Witam Was serdecznie w nowym podcaście o nazwie Kosodrzew. A dlaczego Kosodrzew? To jest dosyć proste pytanie, ale jednocześnie trudne. Stwierdziliśmy, że musimy nazwać to jak jakieś drzewo, żeby to było twarde z jakimiś korzeniami i dawało jakąś realną wartość. Jednakże wszystkie inne drzewa były zajęte. Sosny, świerki, no to wiadomo, Boże Narodzenie. Jarzębina jakaś taka podejrzana. Nie mrawa, no, tak. coś z nią jest tak. Trochę z góralami się kojarzy, no ale no, góra niby w porządku, ale Jarzębina nie do końca trochę czerwona. Różnie z tym bywa. Myśleliśmy również o brzozie, no, ale brzoza to od razu odpada. Nie, nie, nie, nie, nie. zaraz by nas wzięli i ściągnęli z anteny, przez to nie ma spe... nie, ma, nie ma co. Dlatego witamy dzisiaj serdecznie w Koso Będziemy dzisiaj mówić o... Mamy plan, który zakłada trzy etapy. Pierwszy jest wstępem, drugi jest rozwinięcie i trzeci oczywiście zakończeniem. I w tych trzech etapach skupimy się dzisiaj na tym, żeby przekazać Wam parę, a nawet kilka naszych przemyśleń na temat otaczającego nas świata. Będziemy mówili m.in. o kampanii prezydenckiej. Ale to dzisiaj już? W sumie <śmiech> za tydzień byłoby za późno. <śmiech> no, jak źle pójdzie, to za tydzień już będzie po kampanii prezydenckiej. <śmiech> tak. Będziemy również mówić o południową pogodzie. Dobrze, ogólnie wydaje mi się, że możemy zacząć nawet od pogody. Ogólnie witamy Was z Krakowa, mamy dosyć słoneczną pogodę. Mamy dzisiaj dzień jaki w ogóle? Dzisiaj mamy poniedziałek, jest w tej chwili godzina 2.22 dru na zegarze, który mamy. Jednakże to nie jest czas rzeczywisty z tego względu, że po prostu zegar Biosu się przestawi. Teraz tak, będzie dzisiaj padało dużo trudnych słów, właśnie jak BIOS, e, Minarchizm, może może kampania prezydencka. Jeszcze zadecydujemy o tym. Tak, zacznijmy w ogóle po co to robimy. Jakby po co to robisz? Po co ja to robię? Żeby się spełniać, bo ja mam takie wewnętrzną potrzebę mówienia. Jak zacząłem w pierwszy liceum nagrywać podcasty, tak się w to wkręciłem, że przez ostatni okres, kiedy nie nagrywałem takiego luźnego mówienia do mikrofonu, to brakowało mi tego. Bardzo mi tego brakuje. żeby było jasne, to Kuba lubi mówić, niekoniecznie ludzie go lubią słuchać. Tak. Ludzie mówią, że przez historię przewinął się wiele różnych tragedii. Jedni mówią o Holokaustie, drudzy o mordowaniu Indian, trzeci o wojnie secesyjnej. Jednak ci ludzie nie spotkali się z dwoma rzeczami. Po pierwsze jakby z obiadem rodzinnym moim i z moimi rozmowami, z moimi siostrami, a także z mówieniem Jakuba. To są jakby dwie najgorsze rzeczy, jakie przytrafiły się ludzkości. Tak, to jest bardzo rzeczywiste zdanie. Które odnosi do rzeczywistości. Tak. tak, i o tym mówimy. O, tak, o tym tak, nawet o mówił. Także kolejne trudne słowo, pleonazm, jak jest mistrzem pleonazmu, czyli myślanych właśnie rzeczywistych rzeczywistości, a także tym podobnych rzeczy. Po co ja to robię? Ja robię to po prostu dla fanów. Robię to po to, żeby w jakiś sposób dotrzeć też do was, żeby pokazać wam część naszych przemyśleń, słusznych, niesłusznych, sami to oceni się wszystko, a także po to żeby może w jakiś prosty sposób sprawić, aby scena podcastowa w Polsce wreszcie odżyła. Także zaczniemy może od samego początku, czyli pojedziemy po bandzie, czyli zaczniemy od bieżącej kampanii prezydenckiej. Mamy rok 2015, jest to któraś tam kampania prezydencka po tak zwanych reformach w naszym kraju, Ogólnie jest to dosyć śmierdząca sprawa. Jakub, jak ty obserwujesz dzisiejszą kampanię prezydencką, właściwie tegoroczną kampanię prezydencką? Jak to do ciebie mówi? Co to do ciebie mówi? Jakim językiem? Znaczy się, według mnie ta kampania prezydencka i większość spotów wyborczych, które możemy zaobserwować w telewizji albo w internecie, zależy gdzie się na te spoty patrzy, to wygląda jakby to były wybory na premiera bardziej niż na prezydenta, bo biorąc pod uwagę co prezydent może, czego nie może, a co obiecują nam, a co będą mogli realnie zrobić... Tak, trochę słabo, nie? Tak, biorąc pod uwagę, że prezydent, co może w Polsce? Może ma prawo weta, może ułaskawić, jest wierzchnikiem sił zbrojnych. Teoretycznie ma jakąś tam możliwość inicjatywy ustawodawczej, jakąś no tak. dosyć słabą. Dużo ludzi to bar tego bardzo nie docenia, jednakże z tej strony też można ugryźć ten temat. No, akurat jeżeli chodzi o spoty wyborcze, to moim osobistym, jakby liderem, jakby przewodniczącym, powiedziałbym nawet królem. Jeżeli chodzi o spoty wyborcze jest pan Janusz Korwin-Mikke, który wypuścił najpierw trzy, według mnie bardzo dobre spoty wyborcze, które pokazują, że jednak w Polsce można podejść na poważnie do kampanii wyborczej. A to Jakubie, które najbardziej spoty i dlaczego Ci się podobają? Mi najbardziej podobał się spot Kukiza, z tego względu, że bardzo fajnie był zrobiony. W sensie fajne, fajne podejście, trochę inne w porównaniu do tych wszy wszystkich, które zostały wypuszczone. Tak w bardzo taki no, nietypowy sposób przedstawione. Widziałeś go? Nie Te... widziałem tego spotu. Ja ogólnie bardzo sceptycznie podchodzę do pana Pawła Kokiza i tutaj bardzo chciałbym wierzyć w jego szczere intencje jako dosyć prostolinijny. Nie mówię prosta, ale prostoliny człowiek, który chce jakiś zmian w tym kraju, który myśli, że myślę, tak mam nadzieję, że chciałby coś zmienić. Jednakże w mojej opinii na prezentację się nie nadaje bądźmy szczerze, że, że dużo osób, które startują na prezydenta, się na prezydenta nie nadaje. Byłe środowiska Unii, Unii Wolności, tak, WSI, konspiracje, kontestacje, podzimne machinacje, to jest rzecz na podczas tej kampanii wyborczej, ale na czym ja bym chciał się skupić, to może na wpadkach tegorocznej kampanii wyborczej. Słyszeliśmy już wielokrotnie na temat tego, że należy dbać o zgodę i nie ma zgody na brak zgody, a więc już automatycznie kolejna kwina Mieliśmy próbę posadzenia człowieka, zatrzymanie krzesła do więzienia, mieliśmy zaklania ust taśmą klejącą, mieliśmy przyjęzyczenia w spotach wyborczych, mieliśmy również dużo zakomanych informacji, udawane budowy, czyli jednym słowem po prostu szopkę. To już brzmiało, jakbyś cały raz mówił o dokonaniach jednego człowieka. Ja, ja no proszę Cię, dlaczego Ci się tak wydaje? To jest czysty przypadek. Czysty przypadek? Hmm, to bardzo prawdopodobne. To powiem, nie, to nie powiem, jest możliwe, żeby jeden człowiek miał tyle wpadek. Powiem więcej, że jeżeli mówię o jednym człowieku, to zgolę swojego wąsa. Dobra, no gdzie się... Kontynuujmy. No tak jak mówiłem, jeżeli chcemy pomówić o jakichś wpadkach różnych z tej kampanii wyborczej, to według mnie jedną z większych wpadek też jest, przynajmniej osobiście uważam, że wyjazd już, jak się o panu Januszu Korwin-Mikke, to wyjazd jego sprzed kilku dni z, now z projektem nowej konstytucji. No, miało to miejsce w królewskim mieście Krakowie, oczywiście. Tak. I uważam, że trochę za wcześnie wyjechał z tym postulatem, mógł to jednak zostawić za siebie. No, mi się wydaje, że niekoniecznie. Nie ma sensu kłamywać Polaków. Tutaj ja bym nawet docenił szczerość tego kandydata z tego względu, że no nie ukrywajmy, trzeba mieć prawdziwe jaja, żeby wy, wy, wyjechać, jak to sam nazwałeś, no tak. z projektem Konstytucji i to dosyć mocnym. Projektem, którym pokazuje, że wyraźnie nie boisz się swoich własnych poglądów, nie wstydzi się tego i jak w ciągu pokazu przez te kilkadziesiąt ostatnich lat, cały czas mówi to samo. Tutaj też okrojnie dużej ilości praw wyborczych, w szczególności dla urzędników, a także dla osób pobierających zasiłki socjalne. Czyli też studentów. Czyli też studentów. No właśnie, bo jeżeli, przynajmniej tak jak ja zrozumiałem z jego wypowiedzi, to każda osoba, która pobiera jakiekolwiek świadczenia od państwa, czy to jest nie wiem, samotna matka, która dostaje tam jak, jakiś zasiłek, czy to jest urzędnik, czy to jest policjant, czy wojskowy, czy powiedzmy ktokolwiek inny, który ma jakiś tam zasiłek zapomogę, czy coś w tym stylu, to w tej chwili ucinamy mu możliwość głosowania. Z jednej strony jest to dobre, ale z drugiej czy to też nie powoduje... Jakby to powiedzieć, yy, czegoś takiego, że te osoby, które nie są w stanie w tej chwili, no bo bądźmy szczerze, on, to jest założenie i całe, całego jego planu działania takie, że wprowadzimy zmiany i tak dalej, po czym yy, w Polsce zacznie być coraz lepiej, ludzie będą bogatsi, tak? Rozumiem, wtedy nie będą potrzebne różne dotacje dla ludzi tego typu rzeczy. Jednak na, powiedzmy, w tej pierwszej fazie to tego prawa głosu to prawie nikt nie będzie miał, bądźmy szczerzy, że Teraz... będą, będą miały to, to tylko osoby, którzy są bogaci, mają własne firmy, duże firmy, bo bądźmy szczerze... Nie, ma... niekoniecznie są też ludzie pracujący w innych sektorach, nie tylko w państwowych, ale zacznijmy od rzeczy podstawowej. Mi się wydaje, że ta konstytucja jest jakby projektem, projektem troski. Po pierwsze, no tak. nie można służyć dwóm panom, jeżeli się pobiera cały czas różnego rodzaju daniny, zasiłki, jeżeli się jest od kogoś zależny finansowo, no tak. to można ulegać dużej ilości represji czyli to, z czym się w tym momencie spotykałem przykład Warszawa, poprzednie wybory samorządowe kiedy część urzędników dostała nakaz głosowania na obecną niemiłosiernie panującą panną gronkiewicz Wadz panną, panią, mężatkę niestety nie znam, nie znam statusu nie znam statusu społecznego no tak, tak, tak. Owe, owe, owej pani prezydent ale trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli ktoś od kogoś pobiera pieniądze, to automatycznie ulegę jego presji. Powiedziałeś również o czymś takim jak właśnie zmiany. Wiadomo, ja też nie jestem zwolennikiem robienia wszystkiego na hurana już. Jednakże trzeba pamiętać, że część zmian trzeba dokonać naraz. Nie letnisz przecież psu ogonu po, po fragmencie. Nie wiem, czy no tak. widziałeś kiedyś boksera, który się ucięło połowę ogona czy też chodzi nawet do Bermana, któremu również się uciekło na Pewne zmiany trzeba robić kompleksowo. A jeżeli chodzi właśnie tutaj o również pobieranie tych zasiłków, to ja mu akurat polecam właśnie akcję Nie biorę dotacji pana mhm. Kamila Cebulskiego, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli to słucha. Teraz tak. Wiemy, że dobrobyt nie bierze się z różnego rodzaju dotacji. Jest to rzecz, nie unika, no, dość dosyć no prosta. tak, dobrobyt, znaczy znaczy, dotacje zabijają możliwości wzrostu, ponieważ jeżeli mam dotację, to... Taki prosty przykład, jeżeli mamy jaką, jakąś firmę, która ma coś zrobić. Niech to będzie nawet studio deweloperskie, które robi gry komputerowe. Jeżeli mamy do wyboru, że albo robimy grę i ją wydajemy, dopiero zbieramy hajs, no to chcemy zrobić grę jak najlepszą. Ale jeżeli dostajemy dotację, na przykład w połowie projektu, to już na w tej chwili, że tak powiem, wisi, czy ta gra będzie dobrze zrobiona, bo tak czy siak już zarobiliśmy na tym. Więc powiedzmy, równie dobrze można w połowie tego projektu olać sprawę, hajs wziąć do kieszeni, bo projekt tak czy siak jest w, moment, w pewnej części wykonany, już można zająć się czymś innym, a to już jest powiedzmy spieniężone. Co więcej, ważną rzeczą jest również to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych taki model, gdzie studenci nie dostają pieniędzy, tylko płazu sami za no ta to tak, tak. działa w jakiś sposób duże firmy się do nich zgłaszają, w jaki sposób ludzie studiują i w jaki sposób ludzie nie umierają pod tym przesowanym płotem. Jakoś tak się dzieje, że same fundacje jakby pomagają tym ludziom, bo zacznijmy od tak, że przede wszystkim rzecz najprostsza, czyli żeby Państwo dało jakiekolwiek pieniądze, musi najpierw zabrać, potem no musi tak. ktoś oddać te pieniądze, potem ktoś musi zapłacić tym ludziom, którzy zebrali i oddali te pieniądze, a więc całej pulite między coraz bardziej są plasterek po plasterku odkrajane i zabierane. A więc według mnie nie jest to rozwiązanie w jakiś sposób sensowne. Co więcej, no, zacznijmy, o, zacznijmy od podstaw. Czy zdarzyło się, Kuba, chociaż raz kauli w życiu pomoc bezinteresowa? No oczywiście, że tak. No tak. I ludzie wpłacają pieniądze na fundacje, pomagają ludziom, a jeżeli ktoś chce, sam jest w stanie znaleźć różne metodyki finansowania, na przykład studiów. A więc skoro ludzie przy takim poziomie życia, jaki mamy w tym momencie Polski, można go marudzić, można go chwalić, w to nie wnikam zupełnie. Pomagają innym ludziom, co by było, gdyby ludzie byli znacznie bardziej zamożni. Może pomagaliby w takim samym stopniu. Ja nie mówię, że może bardziej. Ale ze względu na to, że więcej by zarabiali, mogliby też więcej oddawać. I proporcjonalnie, i tak, i tak, by więcej pomagali tym ludziom. I pomoc docierałaby bezpośrednio do tych ludzi, a nie przez różnego rodzaju pośredników i przez różnego rodzaju dziwne machiny, typu... Coś tam. Typu coś Coś <śmiech> No, no to według mnie to była jedna z, z, z tych porażek, które ja takie zaobserwowałem. Coś takiego większego to sam fakt wystawienia pana deski przez Partię Libertariańską jako prezydenta był też bardzo pomysłem nietrafionym, przynajmniej dla mnie. Czy ja powiem tak, ja może nie jestem czystym libertarianinem, jestem bardziej liberałem, tak? I czy, czy trafiony czy nietrafiony ruch... Ogólnie szerok rozwiązany liberalny w Polsce zaczyna się jakby odradzać w Polsce po mm -hmm. latach 90. a nawet końcówce 80. i też później jakby fenomeniu UPR-u, tak, czyli polityki realnej, to wydaje mi się, że w pewnych kręgach, w szczególności elity państwowej, państwowej, narodowej, mm -hmm. to jest lepsze słowo, było znacznie popularniejsze. Teraz te ruchy wszystkie po kolei zaczynają odżywać. Ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz chętniej biorą odpowiedzialność za swoje życie. Nie oczekują tylko wolności, ale również biorą odpowiedzialność za te wszystkie swoje rzeczy. Bo nie ma wolności bez odpowiedzialności. Jakby, co wiemy z fizyki, jeżeli ciało zadziała na ciało A, to ciało B również zadziała na ciało A, z taką siłą taką samą siłą z przeciwnym zwrotem, tak? Czyli jeżeli zadziałam w jeden sposób, to reakcja również będzie za każdym razem. Więc wydaje mi się, że ta świadomość rośnie, i więc czy ta kandydatura była porażką? Nie wydaje mi się. Znaczy, tak czy siak uważam pana dyskę za osobę która jest jak najbardziej uczciwa, i tak dalej. Sądzę, że on też nas ro robi dużo dobrego, no bo on dużo też walczył. Nie, nie wiem, czy słuchacze znacie w ogóle pana deskę, czy kojarzycie go. Jest on muzykiem w zespole dub. Grał, śpiewał też. Bodajże. Nie gra obecnie? Yy, chyba się od niego odcięli. No bez znaczenia temat poboczki, tak, tak? Tak, nie jestem aż tak bardzo, że tak powiem, na. Yy, jakby to powiedzieć, na świeżo z tymi informacjami, ale on postawił szopę. Szopę drewnianą na własnej ziemi i według konstytucji, on zaraz się powołuje na konstytucję, że tą szopę powinien móc mieć i w niej mieszkać. To była zwykła drewniana szopa, w której sobie na wakacjach mieszkał, czy jak było ciepło, bo tam nie było ani ogrzewania, ani prądu z tego co kojarzę. No i po prostu yy, dostał nakaz rozbiórki. I on cały czas walczył z państwem o to, żeby móc, ta, móc tą szopę mieć. Ale ostatecznie wyszło na to, chyba że musiał ją rozebrać. W tej chwili już jej chyba nawet nie ma. Ale wydaje mi się, że szopa to jest coś niewyobrażalnego. Jak on śmiał postawić sobie szopę na własnej ziemi, tak? No, na własnej. Bo pierwsze to jest zagrożenie, mógł się zawalić na niego. Co, jak z wolnym człowiekiem? No proszę. Gdybym był wolnym człowiekiem, to bym mógł mieszkać w szopie, ale że nie jest, no to nie może mieć własnej szopy. No. Wydaje mi się, powiem więcej, że ta szopa Mogła w dużym jakby zwiększyć jego Majątek, tak? Szopa mm. to nie jest tania rzecz. Trochę desek, trochę metalu Trzeba trochę pozbierać tego wszystkiego Złożyć do kupy, trzeba mieć profesjonalny sprzęt Jak na przykład młotek To nie są proste rzeczy I nie tanie, młotek tak. to jest naprawdę druga rzecz Także jeżeli chodzi o pana Waldemara Deska, ja doceniam ludzi, którzy próbują coś robić, mm -hmm. próbują działać z różnym skutkiem, ale próbują. Dosyć często ja się przynajmniej spotykam z taką postawą, no nie oszukuję mi się, roszczeniową, czyli już mi się należy na gotowy, ma być dobrze. Ale sami ludzie nie działają, nie idą z tym wszystkim do przodu, nie starają się, tylko oczekują samych efektów. Ale bez pracy tych efektów nigdy nie będzie. Taka... Drugi aksjomat? Ludzkie działanie? Ludzkie działanie. Polecam w ogóle, polecam wszystkim książkę pana Ludwika von Misesa, właśnie ludzkie działanie, bo jest dla mnie przynajmniej była dosyć rewolucyjna, jeżeli chodzi o podejście do, ży do życia, a więc czytajcie, bo warto. Polecam też posłuchać Keltuza. A ja nie, także żeby był balans tak, no. w, w naszym programie. Co więcej, jeżeli chodzi o innego rodzaju porażki, ja musiał tutaj muszę oczywiście o tym powiedzieć o kandydacie, typ, nie ale Prawej Sprawiedliwości, czyli Pan Andrzeju Dudzie, który po aferze, tak zwanej, która dosyć szybko uciła z jego mamą i ze zbieraniem podpisów, jakby odciął się od własnej matki, nawet w pewien sposób zarzucił jej kłamstwo. Jeżeli chcecie wiedzieć o dokładnie o co chodzi, no to m, po, polecam zapoznać się z filmikami, gdzie widać, że podczas wykładów o, pani profesor, którą akurat ja bardzo szanuję, m, matka a, pa, kandydata na prezentera pana Dudy, prosiła jakieś odrobny podpisy, oczywiście dobrowolne. Z jednej strony to jest agitacja na uczelni, więc tego nie powinno być, ale dobrowolnie prosi o to wszystko. A z drugiej strony wypowiedzi, choćby nawet na portalu Twitter pana Andrzeja Dudy, które wskazały jednoznacznie na odcięcie się, a także na to, że on nigdy jej tego nie prosił. Więc, żegnięcie się własnej matki dla osoby pochodzącej, nazwijmy to, z frakcji patriotycznej, ponoć honorowej, ponoć prorodzinnej, prorodzinnej no dla mnie przynajmniej jest Hannibal ale może dość już tej kampanii prezydenckiej, bo żeby nie było tylko i wyłącznie o polityce. No bo tak, nachodzi 17 minut naszego, teraz 18 minuta powoli wybija, a cały czas mówimy o tej kampanii. Ciężko się będzie zmieścić w tych naszych 20 minutach, które planowaliśmy. Myślę, że dojdziemy na do tych 30, może potem jakoś to zmontujemy i będziecie zadowoleni. Będzie pan, pani, Jakub, ja, będziemy zadowoleni. Jakubie, Co dalej? Norbercie, co sądzisz na temat piłki nożnej? Piłka nożna całkiem ciekawy sport, gdzie jutrzejszym nawet, Jakubie, jest półfinał Ligi Mistrzów, gdzie Real Madrid zagra z to Turna. na środę ma będzie mecz FC Barcelony z Bayernem Monachium. Kolejny mecz półfinałowy. Jakie są Twoje typy, Jakubie? E, ja typów nie, nie mam, ponieważ nie, jako tako nie interesuję piłką nożną, Ja wolę trochę inne sporty, cybersporty. Jednakże uważam... Cybersport. Cybersport. Nie uważasz, że to jest sport? Czy to zależy, jak definiujemy sport, ale wydaje mi się, że na pewno są to elementy rywalizacji. Bardzo zaciekłej. pieniądze też się zaczynają pojawiać. Dlaczego nie? Hmm. A co uważasz na przykład... Tak już może... Może zaczęliśmy o tej piłce nożnej, zacząłem pytać. Jednak pójdźmy może w tą stronę. Co sądzisz na temat właśnie cybersportu? Czy według Ciebie yy, gry elektroniczne, tak, tak można je nazwać, gry komputerowe, której masz. Elektryczne, bo niekoniecznie elektroniczne? Nie wiem, nie wiem, zastanawiam się. W jak sensie, jak, no, rozumiem, o co tak. Chodzi, ale sama zagwostka, są jest na, najmniej ciekawa. Tak, no bo masz gry planszowe, tak? Masz gry na komputer elektroniczne. Tak? <grystyczne, <grystyczne> <grystyczne, <grystyczne> planszowe, tak. Gry, to, jak, mamy gry planszowe, gry elektryczne. Jak mamy krzesło i krzesło elektryczne. Tak, Czy <grystyczne> samej. O co ci chodzi, tak? Też. Yy, I popatrzmy na to z tej strony, że mamy, mamy gry na komputer. Na przykład i mamy gry, w której wszystko zależy od gracza i mamy gry, na przykład różne karciany, gdzie gram na komputerze, gdzie masz dużą dozę yy, losowości. losowości tak. Czy według Ciebie takie, tego typu gry powinny mieć swoje turnieje? Dlaczego miałoby nie mieć? No proszę Cię, ja jeżeli jest potrzeba i ludzie chcą, no to dlaczego nie? Oczywiście nie za państwowe pieniądze, tylko za prywatne. Jeżeli ktoś chce, dla mnie nie ma najmniejszego problemu, a powiem więcej, tego typu sporty wydają się momentami nawet elektryzując. <gryzujesz> Wiesz, według mnie to trochę jest, jest to pewien problem, ponieważ to jest tak, trochę też jak hazard, prawda? No bo tu masz ten element losowości, gdzie ktoś. ryzyko kusi. Który, no? Tak. Z jednej strony wiesz, masz szanse niby równe, nie? Nawet osoby, które mają takie same talie, już jak jedziemy po tych karcianych, w stronę, w stronę tych karcianych, to weźmy na przykład turnieje takiej gry bizardu, Hearthstone, prawda? Mamy turnieje. I niech nawet osoby by mają takie same talie, karty w tych taliach takie same, ale jeżeli ktoś będzie miał więcej szczęścia i mu się trafił na początku i, idealna, powiedzmy, kolejność kart, konfiguracja. Tak, i, i, idealna konfiguracja na początek. Dobra, ręka jest kluczowe. No? Tak, y, końc, koń, druga, post, druga osoba dostanie same takie, jak się to ładnie wyraża, late gameowe. Tak trochę słabo, nie? Bo ta osoba, która od początku ma dobre, dobrą rękę, to z miejsca prawie wygrywa. Czasami to jest trzy tury. Znaczy, tak jak mi się wydaje, bo mm -hmm. też grałem w karciaki, mm -hmm. może niekoniecznie komputerowe, ale jakieś, no to słownie normalnie karciaki. No tak. Jakby, Magic the Polska gra weto. polecam serdecznie. Dobry polski produkt. No to kluczem jakby w tym wszystkim było zminimalizowanie szansy losowości. Czyli za każdym razem stworzenie takiej talii, takiego łożenia, takiego wariantu gry, w którym my jesteśmy przygotowani na każdą możliwość. Czyli jeżeli nasz przeciwnik nawet wychodzi z bardzo podobną um, talią, czyli załóżmy jego celem gry jest wyrzucenie szybkiej ilości jakby potworów, szybkiej ilości piątków, figur, nieważne w zależności uh -huh. od gry, które mają się szybko zaatakować i szybko na przykład zabić, bądź też zniwelować, no to są różnego rodzaju możliwości na kontrę, tak? Na repliki różnego rodzaju, a więc cały Clou w tym wszystkim była odpowiednia konfiguracja i przygotowanie. Na przykład jak przykładowo w pokerze mamy kartę, mamy kartę na ręce i czekamy co przyniesie los. To tutaj możemy blefować, odzywać na drugiego gracza, ale jakby w grach tego typu karcianek możemy się też dodatkowo przygotować na różnego rodzaju warianty typu kartami, które służą do wyszukiwania innych. Kartami, które pomogą jakby odwrócić los, zastopować grę, wyczyścić stół, w sensie zabić na przykład wszystkie potwory. Jest dużo, bardzo dużo możliwości, które mogą nas przygotować, a więc uwzględniając te czynniki ryzyka, rywalizacji, ale przede wszystkim taktyki, prze i przemyślenia tak zwanej przekminki, uh -huh. to uważam, że jak najbardziej to wszystko zasługuje na tytuł sportu. No i widzisz, przekonałeś mnie, bo ja cały czas się zastanawiałem na ten temat, czy gry, w którym, którym ta losowość jest powiedzmy, jest spora, właśnie te karciany głównie, to czym... Czy powinno się, czy, znaczy, czy powinno. Jeżeli ktoś chce ktoś cen, to niech robi, prawda? Ale czy, to, czy jest jakiś sens w tym, że żeby ktoś też nie miał jakichś większych, wiesz, wątów, że tam ten tamty miał szczęście i dlatego wygrał? Wiesz no, szczęście, nieszczęście. Teraz z drugiej strony, popatrzmy na olimpiadę. Mhm. Tam też tam jest większość, można powiedzieć, przygotowania kondycji konkretnego zownika w konkretnym dniu, przy konkretnej pogodzie ale co nawet jeżeli miał te same bary butów z tego samego sklepu, z tej samej firmy co jeżeli jedną ma ukrytą wadę fabryczną i to na nie wyjdzie tylko dopiero po jakimś czasie mhm. jest dużo różnych elementów, które nie możemy przewidzieć które możemy zminimalizować akurat przykładowo w postaci biegania przez dobór konkretnego sprzętu i możemy się przygotować w większym stopniu i możemy tylko i wyłącznie jakby od siebie wymagać więcej, bądź też uważać, że sami polegliśmy ale też stan zdrowia, samopoczucia w tym konkretnym dniu, jest wiele elementów których nie jesteśmy w stanie przewidzieć akurat w tym momencie, kiedy biegniesz po swoim to, że może w tym jednym konkretnym miejscu być ziarenko piasku, który sprawi, że tarcie praktycznie z, zminimalizuje się i w, w, zrobisz klasycznego orła, klebę, wyrniesz na tą ziemię, z różne możliwości. Tego się nie da zminimalizować na 100%. Możemy się przygotować na każdą z możliwości, ale ten czyn losowy, mniejszy bądź też większy, jest nieunikniony. Masz rację. A jakie są Twoje ulubione dziedziny sportu? Hmm. Znaczy, ja, żeby Sportu, było... Sportu, żeby, żeby było jasne, no ja jestem fanem piłki nożnej, akurat w dniu jutrzejszym będzie grała drużyna, której kibicuję od 2001 roku i dla akumatów powiem, że jest z Hiszpanii akurat. Dla akumatów, albo dla każdego, kto wie, jakie drużyny jutro grają. Co więcej, no powiem Ci szczerze, że Jakubie, że również jakby lubię oglądać gry internetowe, ale przede wszystkim jakby Tęsknię tak naprawdę za starymi dobrymi czasami karciami, typu Magic the Gathering. To jest jakby coś, co zawsze do mnie jakby przyciągało od dziecka samego. Sprawiało, że czuję tą rywalizację. Mam możliwość kreacji różnych rzeczy. Różne talie, różne ułożenia, różne możliwości. To mi zawsze fascynowało, więc jakby dla mnie to byłoby całe krótko A Twoje, Jakubie? Ja za, powiedzmy, klasycznym sportem, gdzie trzeba wysilać się fizycznie, to nie jestem jakoś... Czy żeby było jasne, jak genialnym z w siatkówkę, jeżeli ktoś kiedykolwiek, przynajmniej raz w życiu miał okazję zagrać z jakąś siatkówkę, będzie w stanie powiedzieć, że jego życie zupełnie się zmieniło i przedtem nie znał życia po prostu. Nie znał. Tak, to racja. Norbert, jak zwykle mnie <coughs> bardzo to cenia. <coughs> tak, ale na przykład bardzo też byłem dawniej sceptycznie nastawiony do różnych turniejów yy, gier typu MOBA, typu, czyli League of Legends, czy mógłbyś wytłumaczyć, czym jest mała, bo nie wszyscy może wiedzą? Mowa jest to dziedzina gier komputerowych, w której mamy dwie drużyny, zazwyczaj pięcioosobowe i trzy aleje, po których idą różne stwory, między sobą się biją i mamy dwie bazy. Z jednej strony te aleje się łączą właśnie w miejscu bas i z drugiej i w miejscu, powiedzmy w kilku miejscach na tych alejach znajdują się wieże, które są tak jakby, nie wiem, jakby punktami kontrolnymi, coś w tym stylu, że to są takie punkty, których trzeba bronić. I zależnie od tego, w jaki sposób gracze zachowują się podczas danej rozgrywki, wtedy większą dostają przewagę na mapie. Co, coś, co, coś, może, coś w tym stylu to może być, prawda? Chyba dobrze. Wydaje to mi jest się, że, że to zrozumiała w miarę definicja. Tak. Jeżeli nie, na no to pytajcie, zlinkujemy, nie będzie najmniejszego problemu. Tak. I według mnie, tak jak mówiłem, dawniej nie byłem jakoś zbyt za oglądaniem tego, jednak w pewnym momencie, za, za, jak zacząłem już tak oglądać, to z dwóch powodów zacząłem oglądać raz, że jak obserwowałem dobrych graczy, którzy grają w te gry, to też niektóre elementy strategii od nich można się nauczyć przez samo obserwowanie. I to właśnie było takie, że jak gdy ja sam grałem, wtedy można było wykorzystać te elementy strategii, typu na przykład przeskoczenie przez jakąś tam przeszkodę w odpowiednim momencie, jakiś tego typu, że flankowanie, czy takie, takie rzeczy, prawda? I tak. Kiedyś mistrzowie w dawnych czasach pisali książki o taktyce, obserwowali, nauczyli się wiele lat, a teraz wystarczy obejrzeć parę gier. Tak, ale to jest druga rzecz, że jest tyle filmików różnych, różnego typu, na YouTubie czy gdziekolwiek indziej, gdzie ludzie pokazują jak grają i często też się dzieje tak, że oni opisują dane taktyki, sami twórcy tej gry też jakieś podstawowe taktyki na daną postać przedstawiają, na przykład właśnie w tym LOLu, którego cytowałem na początek, że można to wykorzystać, już tak, żeby nie odkrywać całej mechaniki postaci, tak od podstaw. Żeby już mamy jakieś podstawy, które powiedzmy obserwując dany filmik, możemy Mechanika, się. Mechanika, czyli na, na przykład w to jak się może poruszać jakieś zagranie komputerowe. Tak, to, tak, można tak robić. Jak, jak koń chodzi po tej LC, prawda? Jeżeli chodzi o różnego rodzaju sporty, dzisiaj miałem dosyć ciekawą rozmowę, bo gdy wracałem do Krakowa, spotkałem swoją starą znajomą, która opowiedziała mi właściwie o, o zawodach, które były niedawno w Malborku, o tych turniejach rycerskich. Właśnie szale był, Polacy dokonali niesamowitego łomotu i jakby zdeklasowali całą swoją konkurencję, także pomimo tego, że stulecia mijają, rycerzy mamy dalej najlepszych. Ale po Polacy wygrali we wszystkich konkurencjach? No, zdeklasowali bardzo przeciwników z tego co słyszałem, z tego, co... 3 na 3 chyba kobiety wygrały i tam 3 na 3 5 na 5 i tego typu. A takich szczegółów nie znam, bowiem szczerze, że nawet przyznam się szczerze, że nie wiem dokładnie, mm -hmm. jak to wyglądało. Nie, to... ale wizja tego, że w Malborku może to nie jest gruntowne, ale po raz kolejny zrobiliśmy legendarny łomut komukolwiek mnie na Tak, tak, to jest też jeden z fajnych sportów. Jest to sport, gdzie używamy naszej tężyzny fizycznej, a chyba bardziej mi się podoba niż bieganie za piłką po stadionie. Co prawda nie jestem jakimś wybitnym sportowcem, nie jestem sportowcem żadnym, ale wolałbym się na przykład na, na miecze pobić, niż za piłką biegać. W niektórych środowiskach jakoby walka na miecze nie zabrzmiałaby dobrze. A na A a na w Krakowie w szczególności. Ale to w, to w Krakowie tak wiesz, tak swojsko brzmi. Taka walka na maczet, tak. Tak w tak tak rodzinie, jak w domu. O kiedyś środki takiej sytuacji, to coś ciekawe, do tramwaju no, linia numer 50 w Krakowie. Siedzy sobie normalnie i nagle wpada pewien człowiek, jakby właściwie wskakuje do środka, zanim zaczeskają się drzwi. Spoś taki trzask, wybita szyba, jakby coś wlatuje do środka. Właśnie to była meczeta, człowiek krwawił. Miał całe nogi pocięte i dosłownie krwawił. Ta wspływała po nim w każdą możliwą stronę ludzi podchodzą pomóc i podchodzą, ludzie wyciągają dłoń z pomocą i pytają wręcz do, dosłownie czy możemy jakoś Panu pomóc? On, Nie, to tylko draśnięcie. Także Może to był współczesny rycerz? Może, może prawdziwy mężczyzna najtwardziej, A może człowiek, który potrzebował pomocy i był sfrustrowany w takiej sytuacji? Najprawdopodobniej to ostatnie. Także tym wesołym he, he, he, akcentem chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Także dziękujemy Was bardzo. To był odcinek pilotażowy Kosodrzewa. Będziemy starać się nagrywać co tydzień. Jakie są plany, takie są założenia i tak będzie. Mówił dzisiaj dla Was Norbert Marek, a także Jakub Krzemiński. Dziękujemy. Do usłyszenia. usłyszenia.